A kind of torture to have to watch the show. But now let's get be started, why don't you get things started? It's time to get things started on the most sensational, inspirational, celebrational, motivational. I'm on the way to walk, woman had no time to jump up, jump up with my lord, jump up jump up, jump up, jump up, jump up, jump up, up, jump up, jump up, jump up, jump up, up, jump up, jump up, jump up, jump up, jump up, jump up, jump up, jump the jump the You off the way you walk, the i stay still still I, I, I, I, I <laughs> What do you think about my sex, I! Daniem głównym dzisiejszego y, wydania kogoś, kto będę tutaj, ko, znaczy kogo będę tutaj dzisiaj podpiekał narożnie, tutaj panierował i tak dalej, y, porcjował, inicował, na lewo, na prawo, y, przypiekał, opiekał i tak dalej, to y, Marcin w cywilu, y, a y, obscenicznie i zespołowo SAK, y, perkusista, y, mistrz kuchni garowy formacji y, In glorious. no i pogadamy sobie dzisiaj y, trochę o historii, trochę o perkusjach, y, trochę o teraźniejszości y, o y, planach koncertowych y, i w ogóle o koncertach. Także Marcin dzisiaj się tutaj będzie y, spowiadał. Dłoń, czyli Gość Rzeźni. A no właśnie, a naszym gościem jest Saku, perkusista formacji Inglorius. W Cywilu Marcin, a na scenie i w zespole Saku. To akronim z łaciny, z angielskiego, czy zupełnie coś innego? To było pierwsze pytanie, które padło w naszej rozmowie. To jest po prostu taki skrót, po prostu pochodzi od mojego nazwiska. Modyfikowałem swoje nazwisko na cele po prostu artystyczne. No i wszystko e, wiemy Przed północą y, Saku specjalnie się nie rozgada Bo tradycyjnie będzie musieli się zrobić e, Rozprucie Ale coś jeszcze zdąży powiedzieć Nie jest zespole od początku Dołączył w roku Rzeźnia w antyradiu Muzyczne bezbożeństwo do drugiej w nocy Celebruje Anselmo Still not loud enough Still not fast enough One, two, one, two, three, four gives a fuck what you say? Lasak w dłoń, czyli Gość Rzeźni! dwie minuty po północy, słuchajcie, Rzeźni na antenie antyradia, a w Rzeźni naszym e, gościem jest Saku Perkusista Formacji Inglourius, The Next Step, następny krok, czyli zaraz kolejne pytanie, które, które wpadnie, któremu zadam w tejże naszej e, rozmowie, bo przed północą e, sobie nie zdąży, nie rozwinął się chłopak, ale zaraz, teraz tutaj e, będzie e, nawijał także e, hej. Moi drodzy, e, jeszcze, zanim, jeszcze zanim tutaj Marcina dopuszczę do głosu, to Przypomnę, że zbieram wasze zgłoszenia na koncerty na 26 lutego i na 2 marca. Oba koncerty w klubie Progresja. Pierwszy to Votum King Crow Soul Skeleton. Drugi to Suffocation, Cattle Decapitation i Abiotic. Pytania są na profilu Antyradia na Facebooku. Jeżeli ktoś chce iść na, jeżeli ktoś chce iść na Votum, to odpowiada na pytanie, jakie tytuł nosiło pierwsze wydawnictwo tejże formacji, Jeżeli ktoś chce iść na zestaw Suffocation, Cattle Decapitation, Abiotic odpowiada na pytanie, ilu wokalistów przewinęło się przez Suffocation od 1988 roku. Dobra, a ja już dopuszczam Marcina tutaj do yy, głosu. Zapytałem go, czy brał jakieś lekcje gry na perkusji, czy też jest samoukiem pod tym względem? W początku miałem kontakty, bo skontaktowałem się z osobami, które grały na perkusji, ale nie można tego nazwać, że to były jakieś lekcje. To były jakieś pojedyncze, takie chwile, gdzie ktoś pokazywał mi, jak się gra. Z czego jeszcze wtedy nie zbyt wiele wiedział ale głównie trzeba przyznać, że to, to, jest, to jest praca samodzielna. Wtedy jeszcze wtedy zaczynały się rozkręcać już tak na poważnie internet, sporo, sporo mi to pomogło. Patrzyłem jak y, zawodowi bębniarze grają i ze słuchania muzyki najróżniejszej po prostu. Wszystko samodzielnie. Także na nutach się nie znam, partie, partie tylko są w mojej głowie, także no, raczej ktoś tylko może ze słuchu odtworzyć moje partie. Czy pamięta swój y, pierwszy zestaw perkusji, na którym się uczył grać? Czy pamięta ten pierwszy profesjonalny, na którym przyszło grać próby, czy też nagrywać? No i na czym gra obecnie? Tak, oj, to jest ciekawa sytuacja, bo właśnie to, że zacząłem grać na perkusji y, wynikało z tego, że podobała mi się, podobał mi się taki akurat gatunek muzyki i ktoś powiedział mi, y, że by grać tę muzykę nie trzeba umieć grać. Trzeba tylko po prostu siąść i z całej siły pić pałkami w sprzęt jak najszybciej i to wystarczy. Ten ktoś przedał mi perkusję za przysłowiową flaszkę i tak to się wszystko zaczęło. Było, była to oczywiście perkusja, która nie nadawała się do grania, ale myślę, że około roku czasu spędziłem przy niej. Jeżeli chodzi o próby, po wyjeździe za granicę, jeszcze w szkole średniej, zakupiłem pierwszą perkusję, ale to był podstawowy, taki najniższy model bodajże Mapexa, który no nie nadawał się do nagrywania, nawet naszej pierwszej, pierwszego nagrania nie nadawał się do studia. Na próbach tylko go używałem, a w studiu no, to były już zawodowe bębny. Od samego początku y, była taka możliwość, żeby pomimo niezbyt dużych umiejętności miałem okazję nagrywać właśnie na instrumentach dobrej jakości, wysokiej klasy, takie jakie są najfajniejsze i najlepiej brzmią. W nie posiadam Yamaha Beach Custom, y, taki zestaw, dwie centralki, mm. cztery przejścia. Co żeby powiedzieć o tym zestawie, y, jest dla mnie bardzo ważny. Nagrywałem już na nim właśnie płytę poprzednią dlatego kupi, odkupiłem go właśnie od osoby, która mi udostępniała ten sprzęt pod, podczas nagrania Kolejne pytanie dotyczy jego roli w zespole czy jest tylko motorniczym czy też ma wpływ na kompozycję i inne aspekty działalności? Przede wszystkim jestem tutaj y, perkusistą, aczkolwiek no, u nas w zespole jest taka specyficzna zasada. Każdy z nas po prostu w pewnym stopniu ingeruje w y, działkę swoich poz pozostałych członków. Po prostu staramy się uzupełniać, doradzać sobie nawzajem, może też ingerować w spartie, może trochę przerządzać. Myślę, że to jest dobre, bo każdy ma swoją wizję i połączenie tych wszystkich w jedną całość daje no, bardzo korzystny efekt. Oprócz tego, że, że obsługuję perkusję, to no, zajmuję się tak jak reszta zespołu. No, staramy, się, staramy się promować na tyle, na ile nam pozwala budżet yy, i czas wolny pomiędzy pracą, domem, rodziną no, i graniem. Do zadań specjalnych czasami jestem, czasami mnie koledzy wysyłają po struny albo do z gitarą, ze względu na to, że jestem w sumie najbliżej w mieście mieszkam, w naszym rodzinnym Tarnowie. No dlatego no, wiele, wiele różnych funkcji pełnię w zespole, ale przede wszystkim jest to, jest to grać na perkusji no i chciałbym się na tym skupić. A pozostałe sprawy marketingu chciałbym odstąpić jakiemuś profesjonalnemu menadżerowi. Jeżeli nas jakiś słucha, to zapraszam chętnie do współpracy. Mniej więcej po y, roku y, działalności Glorius y, Saku dołączył do Hell United. Poprosiłem go, żeby opowiedział coś o tym epizodzie muzycznym. To był taki epizod, y, który bardzo miło wspominam. To był właśnie czas jeszcze takiego, takiej, ta, nabierania takiej ogłady y, w graniu. Y, to był czas, kiedy jeszcze studiowałem, no i bardzo, bardzo sobie miło wspominam ten czas. Bardzo dużo wyniosłem tego, że grałem z osobami już starszymi, już y, ode mnie bardziej doświadczonymi, mającymi na koncie y, już niejedną y, sesję w studio. I to bardzo na pewno bardzo to wpłynęło korzystnie na y, dalsze moje losy, na dalszy mój rozwój y, w kierunku właśnie grania na perkusji. No ale niemniej jednak w tym czasie miałem jeszcze na głowie y, naukę. No nie, nie byłem w stanie połączyć grania na 100% w dwóch zespołach i no obowiązków takich wynikających z, no, z szkoły wyższej uczelni. Potem poprosiłem e, Saka, aby opowiedział o wcześniejszych materiałach nagranych przez Ngloryz. Jakie ocenia z perspektywy czasu? E, czy są to wydawnictwa, o których e, chce pamiętać, się do nich przyznaje, czy też raczej, jak to się mówi, spuszczamy na nie zasłonę milczenia i udajemy, że coś takiego nie powstało nigdy? Pierwsze wydawnictwo to The Death Syndrome. No wcześniej tak demówka, no nie dlatego tak powiedziałem wydawnictwo, bo uważam, że wtedy, kiedy coś pojawia się już tak na legalu, to, to można, o tym można mówić. Wcześniej to było nasze takie wydanie, takie nieoficjalne. Promowaliśmy się y, po sesji w 2007 roku, promowaliśmy się y, naszymi utworami wydanymi w kopercie. To było takie bardzo amatorskie, takie jeszcze, można powiedzieć, y, bardzo proste. Takie nasze pierwsze kroki, jeszcze taka, taki młodzieńczy bunt, takie, taki jeszcze brak takiego, takiego pomysłu na, do końca na, na siebie, na, na swój zespół, na swoje granie. No ale zawsze trzeba te pierwsze kroki stawiać, prawda? Czy one są lepsze, czy gorsze, ale muszą nastąpić, żeby no, móc później stawiać kolejne już na gruncie takim bardziej stabilnym, już bardziej świadomym. Na tą płytę składają się w sumie dwa, dwie sesje nagraniowe, wspomniana z 2007 oraz 2010. Dla mnie osobiście to jest no jeszcze nie tak do końca takie, taki debiut, bardziej taki split um, dwóch materiałów demo, aczkolwiek bardzo sobie cenię ten materiał i mam pewien sentyment do niego, bo to były pierwsze kroki perspektywy czasu, jak się tego słucha, no nie sposób nie stwierdzić, że to albo albo coś można byłoby zmienić w tym, prawda? No ale jesteśmy z tego zadowoleni. Nigdy, nigdy nie można y, krytykować tego, co się zrobiło. Trzeba po prostu na swoich, że tak powiem, y, nie do końca, żeby nie powiedzieć błędach, tylko na nie do końca dobrych decyzjach, y, trzeba wy, wyciągać wnioski i w przyszłości po prostu już ich nie popełniać, albo je modyfikować tak, aby w pełni nas satysfakcjonowały. Ta płyta jest jaka jest. Myślę, że y, wyrażaliśmy się w tym czasie, kiedy nagrywaliśmy te materiały, byliśmy z nich zadowoleni, byliśmy z nich dumni. No i dzięki właśnie Dark Zone Production udało się pokazać światu tą, y, tą płytę i dobrze, że się tak stało. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Kolejna kwestia to właśnie tutaj padła nazwa e, wytwórni. Jak trafili pod skrzydła owej właśnie e, Dark Zone? tego co pamiętam, myślę, że, że to było tak, że wysłaliśmy materiał do recenzji, do serwisu muzycznego, który, który, z którym współpracuje, który prowadzi i to był na pewno cały materiał. No i po jakimś czasie skontaktował się z nami i to był taki, myślę, start tej wytwórni. Nie wiem jak to wygląda w chwili obecnej, czy, czy nadal się po prostu wytwórnia rozwija, ale jeżeli chodzi o to, co tam w tym okresie otrzymaliśmy od wytwórni, było w pełni nas Nasza płyta była dostępna wszędzie, w każdym, w każdym możliwym miejscu, gdzie tylko się można było zobaczyć, tylko w każdym sklepie internetowym. No i sporo recenzji się ukazało, dlatego myślę, że na ten okres ta wytwórnia i na swoje możliwości zrobiła wszystko, co było w jej mocy, żeby nas y, szerzej pokazać publiczności. czyli Gość Rzeźni. Był w domu to w dłoń, czyli gość rzeźni, a naszym gościem jest y, Saku, perkusista formacji Glorious Civilu, y, Marcin. Albumy Death Syndrome The Second Step to Hell i Eternal Chaos y, dzieli 5 lat, jak spojrzymy w kalendarz, bo Death Syndrome to był rok 2010, nakładem wytwórni y, Dark Zone, natomiast Eternal Chaos ukazał się w ubiegłym roku, w listopadzie, y, nakładem wytwórni y, Via Nocturna. Zapytałem więc, co porabiali w okresie pomiędzy y, płytami. Co porabialiśmy? No, był to okres, zwykły, zwykły okres, jak każdy wcześniejszy. No już wtedy nie mieliśmy na głowie, żaden z członków zespołu nie miał ani szkoły. Już bardziej takie życie dorosłe, rodzinne, pierwsze, pierwsze kroki zawodowe, życie zawodowe, poszukiwanie pracy, co też na pewno wpływa i absorbuje czas, ale no, nie mogę powiedzieć, żebyśmy zostawili, odłożyli na przykład na pół roku granie. Ten czas cały, cały oprócz tego, że, że mieliśmy bardzo dużo zwykłych, codziennych obowiązków, spędzaliśmy na regularnym spotykaniu się i graniu. Niekiedy był to, były to okresy, gdzie coś więcej udało się stworzyć. Czasami była taka stagnacja i przez dłuższy okres czasu graliśmy, ogrywaliśmy te same utwory, do znudzenia, ale no na pewno nie można powiedzieć, że to był czas, gdzie nie myśleliśmy i nie, nie działaliśmy nic w zespole. Z jakim zapasem materiału wchodzili do studia? Czy, czy któryś numer, z numerów padł ofiarą selekcji podczas sesji nagraniowej? Jeżeli chodzi o, to, o ilość utworów, ogólny zarys każdego, czy ogólny zaraz. No to właśnie, właśnie nie. Wszystkie utwory, jakie nagraliśmy, mieliśmy wcześniej bardzo dobrze przegrane po 100 razy, albo i więcej, na pewno więcej niż 100 razy i nie mieliśmy jakiegoś w zapasie utworu, który nie znalazł się na tym nagraniu. Często tak bywa, że mm, zespoły nagrywają więcej tej muzyki i po prostu coś później se selekcjonują i odrzucają. Utwory, które mniej odpowiadają. My mieliśmy sprecyzowane są ilość utworów od, zrobionych od początku do końca. Studio wiadomo jak to, jak to jest. Ktoś kto nagrywa wie, że no niekiedy są rozwiązania, które grało się wielokrotnie, a okazuje się studio że trzeba je trochę zmodyfikować, czasami uprościć, a czasami bardziej skomplikować, żeby nie brzmiały zbyt prosto, zbyt, żeby były ciekawe. Dlaczego? No, myślę, że, że mieliśmy wszystko dopracowane na tyle, na ile to było możliwe. Wchodziliśmy do studia przygotowani, większych zaskoczeń nie było. Z kim i gdzie zarejestrowali Eternal Chaos? Materiał tak jak i po wszystkie poprzednie nagrywaliśmy pod bardzo bacznym uchem i okiem Krzysztofa Kodyckiego, tylko że Obecny ten ostatni materiał, który faktycznie wyróżnia się, był już nagrywany w jego prywatnym studio, w profesjonalnie zaranżowanym do tego budynku. I dlatego efekt jest, jaki, jaki po prostu każdy z nas może usłyszeć. Poprzednie, poprzednie nagranie nagrywał tak samo Krzysiek, ale to było studio w budynku nie do, tego, nie do końca przystosowanym, no bo to nie był jego budynek. Także tak, to, tak to wygląda i myślę, że jeżeli chodzi o przyszłość, to nadal będziemy współpracowali z, z tym realizatorem, gdyż raz, że znamy się, przyjaźnimy. Yy, druga sprawa jest taka, że yy, nie jest on ograniczony, może nieograniczony, nie, ograniczony, nie jest, jest bardzo otwarty na różnorodność gatunkową muzyki. Może przez to, że nie jest, że nie bardzo, że... W tym akurat gatunku może nie ma różnych takich naleciałości, że tak powiem. O, tak, tak bym to chciał ująć. Bardzo dobrze się z tym współpracuje, słucha m, tego, co, co mamy do powiedzenia, co ma m, muzyk do powiedzenia, ale też bardzo, bardzo mądre i trafne uwagi i spostrzeżenia nam daje i, i to jest bardzo cenne, bo wiadomo, on to robi na co dzień i, i jeżeli nam mówi, że tak będzie lepiej, a my się wspieramy, że nie, to pokazuje nam to i wtedy Dopiero podejmujemy decyzję. Dlatego y, będę y, chyba, y, nie będę szukał nigdy innego realizatora. Perkusję z nim nagrywamy się po prostu wyśmienicie. Sak w dłoń, czyli gość rzeźni. A ja przypomnę, że naszym gościem jest Saku, czyli Marcin, perkusista formacji e, Inglorious. Kolejna kwestia, e, która została poruszona w naszej rozmowie, dotyczyła języka rodzimego, który pojawił się w tekstach na nowej płycie. Bo na poprzednim krążku wszystko było w Szekspirze, a tutaj e, mamy kilka utworów z polskimi tytułami no i z polskimi tekstami. Zgadza się. To był taki debiut w naszym ojczystym języku. Tak naprawdę to był trochę taki spontan. Nie, wcześniej tego nie mieliśmy przetłumaczone wszystkie teksty, wszystkie utwory, mieliśmy zrobione linie wokalne i stwierdziliśmy, że czemu by nie można było spróbować właśnie po polsku, jakby to wyglądało, jakbyśmy zabrzmieli po polsku i jakby to odebrali nasi słuchacze. Teraz jak słucham tej płyty, to myślę, że zarówno po angielsku, jak i po polsku siła rażenia tych naszych utworów jest porównywalna. Także no, wiadomo, że teraz na polskiej scenie jest bardzo popularne tworzenie w języku polskim. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w przyszłości, ale na pewno nie będziemy się oglądali na panujące trendy. Będziemy robili wszystko zgodnie z, własną, z własnymi wizjami. Utworem e, zaśpiewanym w języku ojczystym, który się bardzo wyróżnia na tej płycie, jest masowa e, mogiła. Wobec tego e, dałem Marcinowi takie zadań, bo jest to utwór, który ma zadatki na tak zwany undergroundowy hit. I postawiłem go przed taką, e, taką sytuacją. Przychodzi do ciebie gość z walizką pieniędzy i mówi: Podał mi się ten numer, tu macie fundusz na teledysk. Jaki to byłby klip? Animacja, abstrakcja, far, fabuła czy koncertówka? No i co, saku na to? Bardzo, bardzo ciekawe, ciekawe zadanie. Spróbuję, spróbuję stanąć na wysokości. Jeżeli ktoś jest taki, no, zacznę od tego, to zachęcam, żeby się z tym workiem pieniędzy. Nie trzeba worka pieniędzy, wystarczy kilka e, tysięcy, żeby zrobić coś fajnego. Wcale nie trzeba worka pieniędzy. E, myślę, że to nie byłby ani koncertowy, pewno żadna animacja komputerowa, bo jestem zwolennikiem tego, co naturalne. E, animacje komputerowe, wiadomo, trzeba bardzo duży budżet, żeby to zrobić robić na w przyzwoitym, zadowalającym poziomie, żeby to było ciekawe i, i wyglądające. Myślę, że to byłby klip, który, w którym by ważną rolę odgrywała natura. Myślę, że największą moc mają klipy, gdzie jest po prostu, gdzie nie ma jakiejś animacji komputerowych, gdzie jest po prostu jakiś miejsce, które ma w sobie coś ciekawego. Niekoniecznie musielibyśmy tam na tym klipie być. Mogłyby być, mogłoby być, w, być to klip, gdzie grają osoby, które zupełnie nie, nie są związane z zespołem. Tak, myślę, że to byłoby przewrotne. Nie jakieś, nie do końca musiałoby to w pełni korespondować z tym, z tym utworem. Tak, tak po prostu trochę abstrakcyjnie. owa masowa mogiła, czyli numer, który według mnie ma zadatek na Hiciora i ja bym go bardzo chętnie widział na przykład z obrazkiem. W Lutowym Młotku jest recenzja Eternal Chaos autorstwa Rafała Monastyskiego. Pozdrawiam Rafale. No i tutaj Rafał pisząc tę recenzję przyjął takie założenie, że jeżeli ktoś na przykład bazuje, bazuje na tak zwanym pierwszym wrażeniu, no to może przejść obok tej płyty obojętnie bo ona nie przyciąga swoją okładką, zarówno jeżeli chodzi o, tutaj, o logo, jak i o samą, samą, samą szatę samą, sam to, co się znajduje na tej, na tej okładce co Rafał przy, przyrównał do rozmazanej kupy. Zapytałem więc taka no, kto, był, kto był pomysłodawcą tej okładki, czy w ogóle że tak powiem wiedział, że ten, że ta recenzja już się pojawiła w prasie bardzo mnie zaskoczyłeś, bo jeszcze nie, nie, nie, nie dotarła do mnie informacja o tym, że w Metal Hammerze jest nasza recenzja. Pobiegnę już dzisiaj <śmiech> raczej nie, ale w najbliższym czasie pobiegnę y, ją zakupić. Pomysł na tą okładkę, myślę, że się zgodzę z tymi słowami, że, że ta okładka nie przykuwa uwagi, y, że nie, nie zwraca na siebie. Jest, jest taka, no teraz, teraz się liczy się, jak cię widzą, tak cię piszą. No, pomysł był, myślę, że w znaczącym stopniu był mój. Ja nawiązałem kontakt z, Bart, z Bartkiem i zaczęliśmy pracę nad, nad tą okładką. Ja osobiście jestem zadowolony z niej i właśnie nie może być wszystko oczywiste. Okładka wskazuje, że przynajmniej dla mnie, jak patrzę na nią, to, na, to jestem przekonany, że inni, którzy patrzą, właśnie też sobie pomyślał, że to zawartość jest inna niż taka, która, która faktycznie jest na tej płycie. I myślę, że to jest można pomyśleć, że dziwne, ale moim zdaniem jest co ciekawe. Po prostu nie wszystko od razu jest podane. Ktoś, kto usłyszy nas, myślę, że wtedy nie będzie zwracał uwagi na, na to, na okładkę, tylko myślę, że muzyka powinna przykuwać uwagę. A jak nawiązali współpracę z obecnym wydawcą, czyli e, wytwórnią Via Nokturna? To była, to była następna kwestia poruszona w naszej rozmowie. Po nagraniu oczywiście rozesłaliśmy materiały do wielu wytwórni, które, która część z nich oczywiście y, odpisała, część w ogóle nawet nie, nie odezwała się, jak to zazwyczaj bywa, no, ale nie było żadnych konkretnych, konkretnych propozycji, no, tak w pewnym momencie już po kilku miesiącach były takie chwile zwątpienia i wtedy odezwała się do nas osoba, która prowadzi serwis muzyczny, która współpracuje po prostu z Fabianem i napisała do nas, żebyśmy się skontaktowali z tą wytwórnią i zapytali o możliwość. I tak też zrobiliśmy no wtedy wszystko nabrało bardzo dużego tempa, wszystko ruszyło po prostu, maszyna, maszyna ruszyła. Szybko szybko się dogadaliśmy, podpisaliśmy kontrakt i, i ustaliliśmy termin premiery, warunki współpracy. Tak to właśnie tak to właśnie wyglądało. Przez długi czas było pisza, nagle wszystko się tak dobrze ułożyło. Trochę w trakcie, w trakcie poszukiwania wydawcy, no tak trochę było przykro, tak, że, że Taki materiał, który, który zbierał bardzo dobre recenzje, leży nam w szufladzie i nie ukazuje się w naszej publiczności, no ale w końcu udało się i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, że tak się stało, jak się stało, że jesteśmy w tej wytwórni. odchłań część druga, kompozycja z albumu Eternal Chaos formacji Inglorious, z której to perkusista Saku jest naszym dzisiejszym gościem. Kolejny temat poruszony w naszej pogawędce to koncert. Koncerty są najlepszym sprawdzianem wartości zespołu. Ostatnio Inglorius zagrał kilka sztuk, tu i ówdzie mówiłem o tym m.in. w Ochłapach. jakie są najbliższe plany sceniczne i jak wygląda ich set koncertowy. Czy dużo materiału z Eternal Chaos grają na żywo. Jeżeli chodzi o najbliższą przyszłość, to będzie pewien przestój, jeżeli chodzi o, o nasze granie, bo proza życia y, jednak też jest, jest tutaj bardzo silna i, i w, trakcie, w trakcie roku no, kolega wyjeżdża do pracy za granicę, to niekiedy nienormowane Także nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, kiedy będziemy got mieli gotowość koncertową, ale na pewno w tym roku jeszcze będą pojedyncze koncerty, jak i mam nadzieję uda się realizować krótka trasa koncertowa na jesień. Myślę, że w październiku, w będziemy odwiedzimy kilka, kilka miast i zagramy taką weekendową trasę co, co drugi tydzień. W sensie koncertowym gramy żeby nie skłamać wszystkie utwory. Gramy całą płytę. Gramy całą płytę, żeby y, słuchacze mieli później możliwość porównania y, tego, jak gramy na żywo. Oczywiście, wiadomo, granie na żywo y, nie jest takie proste, zwłaszcza, gdy nie ma się wszystko, pełnego swojego sprzętu, tylko trzeba y, radzić sobie na tym, co jest w danym, w danym klubie i to, co jest możliwe. Ale myślę, że nie. osoby, które przychodzą na nasze koncerty nie są zadowolone i satysfakcjonowane z naszych występów. Bardzo dużo pozytywnych opinii do nas dociera od osób, które były na naszych koncertach. No, to, cieszy, to cieszy, bo my nie jesteśmy zespołem, który dotychczas grał zbyt dużo tych występów na żywo. Myślę, że teraz będzie zdecydowanie w porównaniu z tym, co, co było kiedyś, to będzie dużo więcej tych koncertów. Mm -hmm. Ale to nie ukrywam, że nie jest to prosta sprawa. Wiadomo, każdy wyjazd, każdy koncert to są koszty i to jest mm, też pewny, To jest y, niepewność, czy, czy będzie wystarczająca ilość osób, żeby y, pokryć te koszty. Dlatego no, dobrze byłoby mieć jakiegoś sponsora, no, ale raczej znaczy <śmiech> jesteśmy racjonalistami i na to nie liczymy, że się taki znajdzie. Masak w dłoń, czyli Gość Rzeźni. A gościem naszym jest Saku, czyli Marcin, perkusista formacji Inglorys. I ostatnia kwestia w naszej rozmowie, również dotycząca e, koncertów. Jak oceniasz jako muzyk i bywalec frekwencje na koncertach metalowych? Czy ludzie nadal przychodzą do klubów, czy też oglądają koncerty już tylko i wyłącznie na YouTubie? Koncerty na YouTubie mają tą zaletę, że można regulować głośność. <śmiech> <śmiech> można regulować głośność i można ściszyć być całkiem na żywo, co się nie da. No, na żywo można, można wyjść oczywiście z koncertu, jeżeli, jeżeli jest nie do, nie do przejścia, ale ja myślę, że przede wszystkim, bo ja to tak osobiście rozróżniam takie koncerty właśnie bardzo małe, klubowe, na które przychodzi najwięcej osób młodych, które traktują, nie do końca wiedzą, się spodziewają tego, co y, zastaną na koncercie, może nie do końca znają twórczość tych zespołów. Jeżeli się koncert zacznie, to wtedy no, bardzo dobrze się bawią, że żywiołowo reagują, niezależnie od tego, y, co jest y, demonstrowane na scenie i, no, i jaki zespół, jaki, y, ważne, że, że po prostu jest y, dobra zabawa. No, a drugi typ to już osoby starsze, które no, już przychodzą konkretnie na koncerty już zespołów, myślę, takich bardziej no, w pewnym stopniu komercyjnych, które, które już są droższe, y, bardziej rozformowane, bardziej takie medialne. No i wtedy myślę, że to już y, te osoby, ci słuchacze już wiedzą na co idą i, i już myślę, że nawet bardziej słuchają, a nie jeżeli tylko y, bawią się i spożywają alkohol. Cień wieńczy dzieło utwór, który yy, zamyka album iteralka z formacji Ingloris naszego dzisiejszego yy, gościa. through the whole thing. Well, you didn't miss much.